Chcemy Tobie, Jezu, skłożyć nasze dziękczynienie za ten dzień, za życia. Dziękujemy za wszystko, co uczyniłeś dla nas na drzewie krzyża, przez śmierć, przez zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci za czas seminarium, w którym trwamy. Za wszystkie spowiedzi, Komunie święte, modlitwy, konferencje i za ten dzień, który z Twojej łaski możemy przeżywać, by jeszcze głębiej zjednoczyć się z Tobą. Raduje się nasze serce z Tego zaproszenia. Za tą łaskę dziękujemy. Za to, że mogliśmy zostawić. Na parę godzin nasze zajęcia, domy, przerwać pracę, by tylko oddać się Tobie, przylgnąć do Ciebie, zasłuchać się w Twoje słowo, oddać Tobie całe serce, całe życie. O Panie, udziel nam swojej łaski, łaski skupienia. Abyśmy byli tu i teraz, całym sercem tylko dla Ciebie, by nic nam nie przeszkadzało. Udziel nam łaski, niech ona towarzyszy nam, uprzedza nasze myśli, nasze czyny, słowa. Niech Twoja łaska nas ożywia wewnętrznie. Przenika ten czas skupienia, modlitwy, podejmowania decyzji. Niech Twoja łaska dotyka nas, Panie, bo bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami, poprowadź nas swoją łaską. Zapraszamy do naszej modlitwy i prosimy o wstawienictwo, Najświętszą Dziewicę Maryję, Matko, wyciągnij nad nami swoje ręce. Pobłogosław nas, dotknij każdego. Oddal to, co przeszkadza. Weź nas na swoje ręce i nieś do Jezusa Maryjo. Wstawiaj się za nami i otocz nas swoim płaszczem, Matko Najświętsza, Królowo Pokoju, Nadodrzańska, Siekierkowska, którą czcimy w tym sanktuarium. Potrzebujemy, Maryjo, Twojej ochrony, Twojego stawiennictwa. Ochraniaj nas w tym czasie modlitwy. Ochraniaj nasze rodziny. Bliskich, w domach, dzieci, wnuki, wstawiaj się za nami, zapraszamy was wszyscy święci, niech ten Kościół teraz wypełni się wszystkimi świętymi, wszyscy święci, w imię Jezusa wzywamy was, prosimy o wstawiennictwo, módlcie się razem z nami. Wyciągajcie nad nami swoje ręce, niech wasze modlitwy nam towarzyszą. Prosimy was, patronowie nasi, z chrztu, zwierzmowania, módlcie się za nami. Wszystkie dusze w czystu cierpiące w imię Jezusa prosimy was, módlcie się za nami. Towarzyszcie nam potężną modlitwą całego nieba, wszyscy aniołowie zapraszamy was by ten Kościół wypełnił się aniołami świętymi. Prosimy was, aniołowie stróżowie, bądźcie z nami w tym szczególnym czasie modlitwy, podejmowania decyzji, otwierania serc, zrywania z grzechem, nawracania się ku Jezusowi, otwierania naszych umysłów na Boże Słowo. Prosimy was, aniołowie, stróżowie, herubini, serafini, archaniołowie o wstawiennictwo w imię Jezusa. Prosimy w imię Jezusa, modlimy się razem z wami, razem z Maryją, razem z wszystkimi świętymi. Wielbimy Cię, Jezu Chryste, pełen chwały. Wielbimy Cię w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, w krzyżu naszego Zbawiciela. Bądź błogosławiony. Tą pieśnią chwały i adoracji chcemy Cię Chryste teraz uwielbiać. Bądź błogosławiony. Święty, święty Pan. Uwielbiony, wszechmocny, jedyny Bóg. Amen. Z nami wielbia teraz Pan, wszechmocnego Boga. Ech. zbawienie. Ja Cię uwielbiam, ja Cię błogosławię. Patrząc na Ciebie razem z wszystkimi świętymi przypominam sobie to, co uczyniłeś dla mnie na drzewie krzyża, na Golgocie. Wspominając krzyż, wspominając Twoją śmierć, Twoje potężne zmartwychwstanie, chcę w tym momencie odnowić Łaskę chrztu, moje zobowiązania, chrztu świętego. Panie Jezu, bo na chrzcie świętym poślubiłeś mnie, wyrwałeś z ciemności, przeniosłeś do Królestwa Światłości. Ja pragnę teraz, Jezu, patrząc na Ciebie, patrząc na krzyż święty, pragnę odnowić moje Przyrzeczenia szczelne. chcę na nowo wejść w tajemnicę chrztu, w tajemnicę Twojej miłości i wyznać wiarę, bo przez wiarę przyjmuje zbawienie. Wiara jest jak ręka, którą przyjmuje zbawienie. Tylko chcę wyznać teraz Jezu moją wiarę. Wiarę w Ciebie, wiarę w Boga Ojca i wiarę w Ducha Świętego, wiarę w Kościół mój. O Panie, przepraszam jednocześnie za wszystkie grzechy przeciwko wierze. Wyrzekam się ich. Chcę dziś odnowić akt wiary w moim sercu. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Jak uczy Słowo w liście do Hebrajczyków 11,6. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Dlatego, Panie, uzdolnij mnie, proszę. Abym odnowił wiarę w swoim sercu. Uzdolnij mnie swoją łaską. Do dokonania na nowo aktu wiary w Ciebie, w Twoją prawdę, w Twoje słowo. Paweł Apostoł w liście do Rzymian 10,9 mówi: Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Panie Jezu, posłuszni Twojemu Słowu. W sercu chcemy na nowo uwierzyć i sercem przyjętą wiarę chcemy teraz ogłosić, wyznać ją ustami przed całym zgromadzeniem, by przez to przygnąć do Ciebie. Dlatego też na znak tego uroczystego aktu kto chce może wstać, może klęczeć, można podnieść prawą rękę, możesz położyć ją na sercu. I na postawione pytania odpowiadamy wierzę. Odpowiadasz sercem. Wierzę. Ty osobiście, indywidualnie, patrząc na Jezusa. Pytam Cię zatem w imieniu Kościoła. Czy wierzysz że Bóg stworzył Cię z miłości i zawsze kocha Cię jak Ojciec? Wierzę. Czy wierzysz, że Bóg kocha świat, jest w Nim obecny i zmienia Go? Wierzę. Czy wierzysz, że Bóg kocha wszystkich ludzi, a szczególnie ubogich i grzeszników? Wierzę. Czy wierzysz, że Bóg ma plan, miłości dla Twojego życia? Wierzę. Czy wierzysz, że jesteś Jego dzieckiem? Wierzę. Czy wierzysz, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, nie po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi? Wierzę. Czy wierzysz, że śmierć Jezusa na krzyżu zgładziła grzechy świata? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus zmartwychwstał i żyje na zawsze? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym w niebie i na ziemi? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus jest tu i teraz obecny w Najświętszym Sakramencie? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus jest obecny we wszystkich sakramentach Kościoła? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela? Wierzę. Czy wierzysz, że Duch Święty prowadzi wierzących i ukazuje im swoją miłość? Wierzę. Czy wierzysz, Kościół Święty, Matkę naszą? Nie. Yes. Czy wierzysz w Maryję, w Matkę Jezusa, która wstawia się za nami, która jest Matką wszystkich wierzących? Yes. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Jezusie Chrystusie Panu Naszym. Słowo, które za chwilę wyznamy. Razem, jednocześnie. Słowo wiary, credo. To ulubiona modlitwa Matki Bożej. Zapytali mistycy Maryję, Maryjo. Jaka jest Twoja ulubiona modlitwa? Odpowiedziała wyznanie wiary. Credo to słowo. Od języka łacińskiego dosłownie znaczy daję serce. Kiedy za chwilę powiesz wierzę. Kiedy za chwilę powiesz razem ze wspólnotą kredo. To pomyśl za każdym razem daję serce Bogu Ojcu. Daję serce Synowi Bożemu, Duchowi Świętemu, Maryi i Kościołowi, w którym wzrastam. Kościołowi katolickiemu, który jest moją wspólnotą.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 Umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebiał. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca mogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny świętych obcowań, grzechów o ciała zmartwychwstania, żywot wieczny. Amen. Wielbimy Cię pieśnią, Jezu. Wielbimy Cię w prawdach naszej wiary, w Twojej miłości, w Twojej obecności. Dajemy Tobie nasze serca. Mówimy Tobie, wierzę w Ciebie. Kocham Ciebie, daję Tobie moje serce, Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty, daję Tobie moje serce, oddaję się Tobie, prowadź mnie, uwielbiam Cię, błogosławię Cię. W serce, Panie, w tym darze wyznanej wiary. Bo kto w sercu uwierzy, osiągnie zbawienie. Sercem przyjęta wiara prowadzi do zbawienia, wyznawanie jej ustami do zbawienia. Panie, chcę iść dlatego ustami wyznawam wiarę. Ale, Panie, wiem, że w moim życiu były różne także grzechy, zniewolenia, rany, błędy, za które żałuję z całego serca. Chcę iść drogą wiary, ale chcę tak, Panie, też odciąć się, by żadna lina, żadne związanie, żaden grzech przeszłości nie wiązał mnie, nie cofał wstecz. Dlatego teraz chcę, Panie Jezu, Odciąć się, wyrzec się, odrzucić od siebie każdy grzech, każde związanie. Tak jak słuchacze świętego Piotra w zesłanie Ducha Świętego zapytali, co mamy czynić. A wtedy usłyszeli, nawróćcie się. Uzdolnij mnie Jezu do aktu nawrócenia. Uzdolni mi Jezu do decyzji na nawrócenia. Proszę Cię, Panie. W tym czasie, w czasie odrzucenia wszelkiego zła z radością serca to czyni. Bo wyrzekam się tego, co jest złe. Wyrzekam się tego, co jest grzechem, co nie jest zgodne z Twoją wolą. Dlatego z radością serca, Panie, chcę zrezygnować na zawsze. Z każdego związania, z niewolenia, z każdego dręczenia, z każdej złej myśli, złego czynu. Chcę zrezygnować, chcę to odrzucić od siebie, bo to jest złe. O Panie, uzdoli mnie do tego aktu nawrócenia serca. Jak uczy św. Paweł w liście do Efezjan 4,22 porzućcie dawnego człowieka. Chcę porzucić dawnego człowieka raz na zawsze. By nie być chwiejny, nie być podzielony, zmienny, ale całkowicie przygnąć do wiary, do Ciebie. Dlatego też rozpoczynając ten akt wyrzeczenia, rozpoczynając tę modlitwę uwolnienia, Pytam Cię w imieniu Jezusa o decyzję Twojego serca. Czy chcesz odciąć się od każdego grzechu? Czy chcesz wyrzec się go, zerwać z nim? Jak mówił Jezus, co jest powodem Twojego grzechu? Odetnij to, wyłup to, odrzuć od siebie. Dlatego też stawiam Ci te pytania. I jeśli wyrzekasz się tych grzechów, możesz odpowiedzieć, wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich grzechów i wszelkiego zła? Się. Czy wyrzekasz się magii, uzdrawiaczy? guseł, amuletów, talizmanów, przesądów. Wyrzekasz się. Czy wróż, wyrzekasz się wróżenia z kart, z ręki, kolorów, fusów, astrologii, horoskopów, wszelkiego wróżbiarstwa? Wyrzekasz się. Czy wyrzekasz się wszelkich sposobów kontrolowania przyszłości? Pozostawiając Boga, czy wyrzekasz, się. czy wyrzekasz się każdej etyki niechrześcijańskiej, czy wyrzekasz się, czy wyrzekasz się bożków, posążków, figurek, bóst, czy, czy wyrzekasz się tego wszystkiego na zawsze i całkowicie, czy wyrzekasz się, czy wyrzekasz się tego także w imieniu Twoich przodków, się. Czy wyrzekasz się egoizmu, rozwiązłości, złośliwości? Się. Czy wyrzekasz się pychy, kierowania się swoją wolą, próżności, lenistwa, nienawiści, chciwości, samowystarczalności? wyrzekasz się. Czy wyrzekasz się nieprzebaczenia? wyrzekasz się. Panie. Twoje dzieci przychodzą do Ciebie, szukają w Tobie ratunku. Prosimy Cię, przedstawienictwo wszystkich świętych, odetnij wszystkie liny, które ich wiążą. Wszelkie złe związanie, związania duszy, powiązania z grzechami. Uwolnij, Panie, odetnij teraz Swoją boską mocą, mocą swojej krwi, mocą swojej śmierci, uwolni od wszelkiego związania. O Panie, by mocą wyrzeczenia doświadczyły Twoje dzieci wolności i radości, prosimy Cię teraz, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, okaż nam swoje miłosierdzie. Grzeszyliśmy, Panie, tymi grzechami, zapominaliśmy o Tobie, lekceważyliśmy Ciebie, gardziliśmy Tobą, nie liczyliśmy się z Tobą, przepraszamy Cię, żałujemy, wybacz nam, uwolnij nas, uwolnij Jezu od wszystkich zniewoleń, uzależnij, zmiłuj się nad nas. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami wszystkimi, Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Prośmy Pana teraz. W akcie pokuty, w akcie uniżenia, o miłosierdzie ze skruchą, z żalem w sercu, z pragnieniem wyrzeczenia i zerwania z wszystkimi grzechami. Prośmy Pana pieśnią, pieśnią pokuty i żalu, pieśnią wołając o miłosierdzie. Najświętszej Dziewicy Maryi chcemy prosić Cię o uwolnienie od wszystkich związań, o uwolnienie od tego, co jest grzechem, od wszystkich złych duchów. Dlatego też przedstawiennictwo Maryi i wszystkich świętych wzywając ochrony Krwi Zbawiciela nad całym tym zgromadzeniem i przestrzenią. Łamiemy moc wszelkiego złego ducha. W imię Jezusa Chrystusa nie będzie złamany duch opuszczenia. Duch odrzucenia. Odrzucenia w naszym życiu. Z powodu braku miłości, opuszczenia, rozwodu, samotności, użalania. Łamiemy moc tych duchów w naszym życiu w imię Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa Chrystusa łamie nad Tobą ducha odrzucenia i opuszczenia. W imię Jezusa Chrystusa łamie nad Tobą ducha chciwości, zachłanności, ducha kradzieży, wszelkich powiązań finansowych, nieuczciwości, w imię Jezusa Chrystusa niech te więzy będą rozcięte w Twoim życiu. Wszelka blokada nie będzie złamana, wszelka moc tego złego ducha nie będzie unicestwiona. W imię Jezusa. W imię Jezusa Chrystusa łamie moc tych złych duchów w Twoim życiu. Przedstawienictwo Maryjnie pokalanej dziewicy łamie moc ducha antychrysta nieprzebaczenie. Wszelkiej bezmożności duchowej pychy pozbawia mocy działania w Twoim życiu te złe duchy na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Jesteście rozbrojone, pokonane, pokonane na wieki przez krew baranka. Nie macie mocy działania w tych dzieciach Bożych. W imię Jezusa Chrystusa koniec z Wami. Wyrzucamy Was, związujemy, rozkazujemy Wam iść na wieki pod krzyż Pana. Tam jest wasze miejsce. Amen. Amen. W imię Jezusa Chrystusa łamie moc ducha współzawodnictwa, zazdrości, zawiści, perfekcjonizmu, rywalizacji, wszelkiego pracoholizmu, chęci błyszczenia, zorientowania na siebie, aby błyszczeć, aby być w centrum. W imię Jezusa Chrystusa odcinamy te więzy duchowe w naszym życiu, w imię Jezusa Chrystusa łamie moc tych złych duchów, które kiedykolwiek nękały te dzieci Boże. W imię Jezusa Chrystusa jesteście rozbrojone, pokonane, nie macie nic wspólnego w tych dzieciach Bożych. Koniec z wami, rozkazuję wam w imię Jezusa Chrystusa iść precz na wieki pod krzyż Pana. Tam jest wasze miejsce. Amen. Amen. W imię Jezusa Chrystusa sprzeciwiamy się i łamiemy moc ducha niepokoju. Ducha fałszu, zmęczenia, ociężałości, zdenerwowania, wyczerpania, zamartwiania się i zgryzoty. W imię Jezusa Chrystusa wszelkie złe duchy łamie waszą moc, związuje was, jesteście pokonane. Pozbawiam was mocy działania w tych dzieciach Bożych. Koniec z wami, rozkazuję wam w imię Jezusa Chrystusa. Iść na wieki pod krzyż Pana, tam jest wasze miejsce. Przez krew Jezusa Chrystusa rozcinamy wszelkie więzy duchowe, które zaciągnęłyście przez dręczenia, niepokoje i lęki. W imię Jezusa Chrystusa jesteście pokonane. Amen. Amen. W imię Jezusa Chrystusa łamie was duchu oszustwa, kłamstwa, ślepoty, wypierania się, duchu chaosu i zamętu, duchu niewierności, zdrady, spisku i niewiarygodności, duchu wszelkiego podstępu i ukrywania prawdy. W imię Jezusa Chrystusa rozcinamy wszelkie więzy z duchowym złem, za które wy odpowiadacie wszelkie złe duchy. Koniec z wami, łamiemy waszą moc w imię Jezusa Chrystusa, mocą krwi Jezusa Chrystusa, mocą imienia Jezusa, mocą śmierci Jezusa Chrystusa. Jesteście pokonane, koniec z wami, w imię Jezusa pozbawiam was mocy działania w tym zgromadzeniu, w tych dzieciach Bożych. Koniec z wami. W imię Jezusa Chrystusa jesteście rozbrojone i pokonane. W imię Jezusa Chrystusa rozkazujemy wam, macie iść pod krzyż Pana. Tam jest wasze miejsce i rozcinając wszelkie więzy duchowe, łamie wszelkie blokady, wszelkie związania, które kiedykolwiek przez wasze działanie dotknęły te dzieci Boże. Jezus Chrystus jest Panem tych dzieci Bożych. Krew Jezusa Chrystusa nad nami, krew Jezusa, która nas zbawia. Amen. W imię Jezusa Chrystusa łamie ducha przymusu, ducha chorób umysłowych, pozbawia mocy działania was wszelkie złe duchy, duchy obsesji, roztargnienia, duchy histerii, obłędu, szaleństwa. Duchy wszelkich chorób psychicznych, jesteście pokonane, nie macie nic wspólnego w tych dzieciach bożych. Koniec z wami, rozcinamy wszelkie więzy duchowe, abyście nigdy więcej nie zbliżały się, nie nękały tych dzieci bożych, które są odkupione przez krew Jezusa Chrystusa, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Te dzieci boże należą do baranka który je odkupił i zbawił swoją krwią, swoją mocą. Dlatego łamie w imię Jezusa Chrystusa wszelką blokadę, wszelkie związanie. Jesteście pokonane, rozbrojone wszelkie złe duchy, które nękałyście to zgromadzenie, te dzieci Boże. Rozkazujemy wam w imię Jezusa iść pod krzyż Pana. Tam jest wasze miejsce. Jesteście pokonane i unicestwione w imię Jezusa, przez krew Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Duchu niewiary, związujemy Cię. Duchu niewiary, duchu niewiary, duchu nieufności, duchu obaw, podejrzliwości, które nas oddzielałeś od Boha, duchu strachu, duchu sceptycyzmu, duchu wszelkiego powątpiewania, zwątpienia. Wyrzekamy się Ciebie, odcinamy się od Ciebie, odrzucamy wszelkie działanie, które było w, twoje, w naszym życiu. Jesteś pokonany na wieki wieków. Nie mamy nic wspólnego z Tobą. Łamiemy wszelkie przekleństwo, wszelką blokadę duchową w imię Jezusa Chrystusa, mocą krwi Jezusa Chrystusa, aby te dzieci Boże zostały całkowicie ospomodzone uwolnione przez moc Jezusa Chrystusa. Duchu niewiary jesteś pokonany, rozbrojony. Pozbawiam Cię mocy działania w tym zgromadzeniu Bożym. Rozkazujemy ci w imię Jezusa Chrystusa, przez stawiennictwo Maryi, precz pod krzyż, tam jest Twoje miejsce. Tam jest Twoje miejsce i zabraniamy Ci wracać do tych dzieci Boże. Wszelkie więzy duchowe są pokonane, rozcięte na zawsze mocą imienia Jezus, mocą krzyża, mocą krwi Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. W imię Jezusa Chrystusa łamiemy Ciebie i związujemy Duchu Szyderstwa, Bluźnierstwa, Przekleństwa, Duchu Kpiny, Wyśmiewania Spraw Boży, Duchu Pogardzania Boży, Bo Bogiem. Jesteś pokonany duchu szyderstwa i pogardy, mocą krzyża, mocą imienia Jezus, mocą krwi Jezusa Chrystusa. Jesteś związany, pozbawiony mocy działania w tym świętym zgromadzeniu, w życiu dzieci Bożych, które teraz oddają się Chrystusowi. Jezus Chrystus jest Panem tego zgromadzenia. Jesteś pokonany i złamany na zawsze w imię Jezusa rozkazuje Ci iść precz pod krzyż, tam jest Twoje miejsce pod krzyżem Pana i zabrałem Ci wracać do tych dzieci Bożych. Wszelkie więzy duchowe przez krew Jezusa Chrystusa teraz są rozcięte, pokonane na zawsze w imię Jezusa. Amen. Amen. Duchu uzależnienia, duchu wszelkiego związania od narkotyków, alkoholu, tytoniu, komputera, internetu, nadmiernego jedzenia, hazardu, pornografii, seksu, porządliwości, wyuzdania, nieczystości. W imię Jezusa Chrystusa łamie Twoją moc w tych dzieciach Bożych. W imię Jezusa Chrystusu, duchu nieczystości, uzależnienia i wszelkiego nałogu przez krew Jezusa Chrystusa łamiemy Twoją moc teraz. Mocą imienia świętego Jezus, mocą krzyża, mocą krwi baranka, który odkupił i zbawił te dzieci Boży. W imię Jezusa Chrystusa pozbawiam Cię mocy działania w tych dzieciach Bożych i rozcinam wszelkie więzy duchowe, które zaciągnąłeś, którymi związałeś te dzieci Bożych, aby były oswobodzone, uwolnione na wieki wieków. Amen. W imię Jezusa Chrystusa jesteś pokonany duchu ucieczki, duchu wycofania, duchu wycofania, odwlekania, Duchu ucieczki od życia Duchu depresji Łamiemy Twoją moc Duchu niechęci życia Duchu samobójstwa Duchu śmierci Duchu, który prowadzi nas do tego, że nie chce się nam żyć W imię Jezusa Chrystusa Łamie Twoją moc W imię Jezusa Chrystusa jesteś rozbrojony Pokonany na wieki wieków Amen. W imię Jezusa Chrystusa Jesteś związany Duchu śmierci Jesteś związany i pokonany w imię Jezusa Chrystusa rozcinam wszelkie więzy duchowe, które dotknęły dusze tych Dzieci Boży. Pozbawia mocy działania Ciebie w tym zgromadzeniu, w historii życia tych Dzieci Bożych i w rodzinach tych Dzieci Bożych. Rozkazuje Ci w imię Jezusa Chrystusa, precz pod krzyż, iść pod krzyż. Rozkazuje Ci to Jezus, rozkazuje Ci to Maryja. Tam jest Twoje miejsce na wieki wieków. Amen. W imię Jezusa Chrystusa łamie. Ducha lenistwa związuje Cię. Duchu braku motywacji, odwlekania, braku dyscypliny. Duchu lenistwa, duchu nieodpowiedzialności, wszelkiego wycofania. Łamie Twoją moc, wszelkie przekleństwa, wszelkie związania duchowe. Niech będą pokonane w imię Jezusa Chrystusa, w imię Pana naszego, w imię Baranka. Mocą krwi Jezusa Chrystusa na wieki wieków. W imię Jezusa Chrystusa łamie i związuje Ciebie. Duchu pychy. Duchu arogancji, egoizmu, duchu pychy, duchu kontroli, duchu pychy, duchu próżności, duchu skupienia na sobie, wszelkiego nieuporządkowania, wyniosłości, zarozumiałości. Dumy, skupienia na sobie, na swoim życiu. W imię Jezusa Chrystusa, duchu pychy, łamie Twoją moc, rozcinam wszelkie więzy, którymi dotknęłeś te dzieci Boże. Koniec z Tobą, duchu pychy, jesteś pokonany w imię Jezusa Chrystusa. Łamie Twoją moc, w imię Jezusa Chrystusa, pozbawiam Cię mocy działania w tych dzieciach Bożych, aby były całkowicie oswobodzone i uwolnione w imię Jezusa i w imię Maryi. Koniec to, mówimy Jezusa, rozkazuję Ci, demonie pychy, iść precz pod krzyż, tam jest Twoje miejsce u stóp krzyża. Upokórz się teraz przed świętym imieniem Jezus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Duchu buntu, wyrzekamy się Ciebie i łamiemy Twoją moc. Duchu buntu, duchu nieposłuszeństwa. Łamiemy Twoją moc, demonie nieposłuszeństwa. Demonie nieposłuszeństwa. Odrzucania praw Bożych, Bożych przykazań. Jezus Chrystus rozkazuje Tobie precz pod krzyż. Tam jest Twoje miejsce. Rościnam w imię Jezusa Chrystusa wszelkie więzy, którymi dotknęłeś te dusze, tutaj pragnące oddać się Bogu. Jesteś pokonany na wieki wieków. Amen. W imię Jezusa Chrystusa pozbawiam Cię mocy działania duchu buntu. Pozbawiam Cię mocy działania w tym zgromadzeniu Bożym. Wszelkie więzy duchowe są przecięte, wszelkie blokady są złamane, wszelkie przekleństwa połamane mocą świętego imienia Jezus nad każdą duszą tutaj zgromadzoną. W imię Jezusa Chrystusa jesteś pokonany wszelki demonie zła. W imię Jezusa i w imię Maryi jesteś pokonany. Tam jest Twoje miejsce. Jezus Chrystus jest Panem, Jezus Cię pokonał i zwyciężył na wieki wieków. Amen. W imię Jezusa Chrystusa łamie Ciebie demonie gniewu, gniewu, nienawiści, opuszczenia, przemocy, wszelkich uraz, pretensji, waśni, wrogości, zemsty, odwetu. W imię Jezusa Chrystusa rozcinam te więzy duchowe w duszach tych dzieci, którymi dotknęłeś. W imię Jezusa Chrystusa mocą krzyża, mocą krwi Jezusa Chrystusa oblekamy się krwią Jezusa Chrystusa i zanurzamy te miejsca, te sytuacje we krwi Jezusa Chrystusa aby wszelkie zło nie miało nigdy więcej dostępu do nas wszelki zły duchu, duchu gniewu jesteś pokonany na wieki wieków amen rozkazujemy Ci iść precz pod krzyż tam jest Twoje miejsce Jezus Chrystus jest naszym Panem amen i zabraniamy Ci zbliżać się wracać do nas, aby niepokoić Jezus Chrystus jest Panem naszych serc który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imię Jezusa Chrystusa sprzeciwiamy się, łamiemy i odcinamy moc ducha zgorzknienia, ducha narzekania, krytykanstwa, nieprzebaczenia, osądzania, oskarżania, ośmieszania, plotkowania. Wyrzekamy się wszystkich tych złych duchów, Podstępu, szemrania, potępiania innych, osądzania, patrzenia na nich z góry w imię Jezusa Chrystusa, odcinam te więzy duchowe, którymi wszystkie wy, złe duchy, wiązałyście te dusze. Łamię moc przekleństw, łamie w imię Jezusa Chrystusa moc wszelkiego związania, wszelkiej blokady, wszelki zły duchu, duchu, demonie, zgorzknienia, rozkazuje ci iść precz pod krzyż. Tam jest Twoje miejsce, Jezus Chrystus jest Panem tych dzieci bożych. Błogosławimy Cię, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Jezu, Ty jesteś Panem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Rozkazuję ci demonie przemocy. Przemocy w rodzinach, przemocy w pracy. Precz pod krzyż, tam jest Twoje miejsce. Rozcinam wszelkie więzy duchowe w tym zgromadzeniu w tych dzieciach bożych. Demonie przemocy, demonie... Depresji, demonie wszelkiej traumy, gwałtu, lęku, niepokoju w imię Jezusa Chrystusa jesteś pokonany. Odcinamy się od ciebie. Wyrzekamy się wszelkiej przemocy. Wyrzekamy się wszelkiej depresji, wszelkiej traumy, strachu. Wyrzekamy się. Odcinamy się od tych postaw duchowych w imię Jezusa Chrystusa. O Duchu Święty, przyjdź, oświecaj nasze serca, działaj teraz w naszym zgromadzeniu. Uzdrawię i uwalniam. Błogosławimy Cię Chryste, dziękujemy Ci, że uwalniasz nasze zgromadzenie, uwalniasz każdego z nas, czynisz wszystko nowe. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, bądź błogosławiony, chwała Tobie Chryste. Wielbimy Cię Boże Ojcze, wielbimy Cię Duchu Święty. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekamy się, odcinamy się od demona żalu, od demona rozpaczy, smutku udręki, żałości wszelkiego złamanego serca. W imię Jezusa Chrystusa demonie żalu, łamie Twoją moc. Koniec z Tobą. Pozbawiam Ci mocy działania w tym zgromadzeniu Bożym. W imię Jezusa Chrystusa, demonie wstydu, jesteś pokonany. Demonie obwiniania się, poczucia niższości, kompleksu, nienawiści, samooskarżania się, znieważania się, użalania nad sobą. Wyrzekam się wszelkich tych złych duchów, postaw serca. Odcinam się w imię Jezusa Chrystusa od tych związań duchowych. Odcinam się i w imię Jezusa Chrystusa wszelkie złe duchy łamie waszą moc na wieki wieków. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, demonie niepowodzenia, Amen. wszelkich porażek, strat. Sprzeciwiam się Tobie, odrzucam Cię. W imię Jezusa Chrystusa wszelkie demonie strachu odcinam więzy duchowe. Wyżegam się wszelkiego lęku, niepokoju, wszelkiego, o, wszelkiego ciężaru, zastraszania, udręki, paranoi, fobii, zabobonów, zamartwiania się, strachu nad sobą strachu o przyszłość. Wyrzekam się tych złych duchów, tych postaw duchowych. W imię Jezusa Chrystusa, duchu lęku, łamie Twoją moc. duchu wszelkiej kontroli, łamie Twoją moc, wyrzekam się Ciebie. Odcinam się od tych więzów duchowych. W imię Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Wszelki zły duchu, okultyzmu, łamie Twoją moc i odcinam wszelkie więzy duchowe którymi dotknęłeś te dusze, demonie okultyzmu. Jesteś pokonany. Rozcinam Cię. Odcinam Cię od tych dzieci Bożych. Łamię Twoją moc. Odcinam te więzy duchowe w imię Jezusa Chrystusa, mocą świętego imienia Jezus. Wszelkie złe duchy rozkazujemy Wam. Idźcie precz pod krzyż. Łamiemy Waszą moc. Wyrzekamy się wszelkiego szatana. Wyrzekamy się wszelkiego zła. Wszelkiego złego ducha wszelkiej postawy, która nie jest Boża, wszelkiego grzechu, ponieważ ogłaszamy, że chcemy należeć tylko i wyłącznie do Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy Jezu Chrystus, że należymy tylko do Ciebie. Niech wszelka, wszelka zwierzchność duchowa będzie złamana, pokonana mocą świętego imienia Jezus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Ty jesteś Panem. Ty nas oswobadzasz. Ty nas uwalniasz. Ty wszystko czynisz nowe. Dzięki Tobie możemy odetchnąć pełną piersią. W radości dzieci Boży. Bądź błogosławiony, bo nas uwalniasz. I odcinasz te wszelkie więzy. Bądź błogosławiony, bo łamiesz wszelkie blokady, przekleństwa, klątwy, pakty. W tym czasie oczyszczenia i uwolnienia. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Błogosławimy Cię w tym zgromadzeniu. Uwielbi Jezusa teraz. Mów do Jezusa. Wielbię Cię, Jezu. Błogosławię Cię, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Ty mnie uwalniasz. Ty jesteś moim Zbawicielem. Chwała Tobie, Jezu. Święty jesteś, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Błogosławię Cię. Uwielbiam Cię. Adoruję Cię. Kocham Cię. Ty mnie wyzwalasz. Ty dajesz mi nowe życie. Ty jesteś moją siłą, moją radością. Bądź błogosławiony. Wyrzekam się wszelkiego zła, wszelkiego grzechu. Odcinam się od wszelkiego grzechu. O Panie Jezu, Ty mnie przenosisz do Królestwa Światłości. Ty mnie przynosisz, Ty mnie wyzwoliłeś z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony. Chwała Tobie, chwała Tobie, chwała świętemu imieniu Jezus. Chwała Tobie, Jezu, w Twoim krzyżu. Chwała Tobie, Jezu, w Twojej krwi, w Twojej śmierci, w Twoim zmartwychwstaniu. Ty jesteś moim zbawicielem. Ty mnie wyzwalasz, wyswobadzasz, wyprowadzasz na wolność. Ty połamałeś wszystkie kajdany pokruszyłeś wszelkie związania, łańcuchy i pęta. O Panie Jezu, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, bo wyprowadzasz mnie do wolności. Ku wolności wyswobodził mnie Chrystus. Ku wolności przechodzę razem z Jezusem i Maryją. Dzięki Ci, Panie, że rozcinasz te wszelkie więzy, że rozwiązujesz wszelkie blokady, łańcuchy, kajdany, zrywasz. Bądź błogosławiony, dajesz mi nowe życie. Bądź błogosławiony, Panie. Chwała Tobie. Chwała Tobie. Święty Jezu, chwała Tobie. Błogosławię Cię, uwielbiam Cię, wywyższam Cię, adoruję Cię. Święty jesteś, Jezu. Błogosławiony jesteś, Jezu. O Panie, raduję się w Tobie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Uwielbiam Cię, Jezu, bo już nigdy nie cofnę się do tych grzechów, bo rozpoczynam z Tobą nowe życie w imię Jezusa. Bądź błogosławiony, Panie. Tak mówi Pan z Księgi Apokalipsy 3,20.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 To posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Puka pan, a klamka jest tylko z jednej strony. Trzymasz się w ręce. Puka, Pan. Zaprasza, Pan. Otwórz mi. Zaproś mnie. Zaproś mnie do wnętrza. Zaproś mnie do swojego serca całkowicie. Zaproś mnie, mówi Ci Pan. Zaproś Jezusa. Powiedz pan. Otwieram Ci wszystkie drzwi, otwieram Ci całe moje życie, powiedz Panu. Powiedz Panu w swoim sercu, tak Jezu, otwieram Ci całe moje życie, otwieram Ci moje serce, przyjdź w nowy sposób, z nową mocą, przyjdź do całego mojego życia. Przyjdź Panie, potrzebuję Cię, przyjdź Jezu. Zapraszamy Cię Jezu. Przyjdź teraz w te miejsca, gdzie jest ból, smutek. Przyjdź Jezu do serc, tam gdzie jest rana, gdzie jest jeszcze ciemność. Przyjdź Jezu. Pan mówi w Jana 14.23, Jeśli mnie kto miłuje będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Przyjdź, Jezu. W całkowicie nowy sposób, z nową łaską. Szyńcie Zapraszam Cię. W tym śpiewie. Zapraszam Cię. Wyznałem wiarę, odrzuciłem wszelkie zło. Chcę teraz, zapraszając Ciebie do serca, przyjąć Ciebie właśnie jako mojego osobistego Zbawiciela, bo Ty mnie uwalniasz w każdej sytuacji. Mój Zbawiciel. Wysłasz mnie ratujesz mnie ratujesz mnie zawsze i wszędzie w każdej sprawie jak uczy słowo, słowo w dziejach apostolskich 4,12 nie ma w żadnym innym zbawienia gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia w którym moglibyśmy być zbawieni dlatego też Chcę uznać Ciebie, wyznać i ogłosić jako mojego osobistego Zbawiciela, Zbawiciela całego mojego życia i każdej sprawy. Zapraszam wszystkich, którzy chcą to uczynić, oddać się w ten sposób, Panu możemy powstać. I korzystając z tej modlitwy, razem, wspólnie, ale przede wszystkim osobiście w sercu wyznajmy Panu, że przyjmujemy Go jako Zbawiciela, osobistego Zbawiciela całego naszego życia. Jezu, wierzę mocno w to, że jesteś Synem Bożym i Mesjaszem, że przyszedłeś na świat nie po to, by mnie skazać za moje grzechy, ale po to, by mnie zbawić. Przyznaję, że jestem wielkim grzesznikiem, ale jednocześnie wyznaję, że Twoje miłosierdzie i Twoje przebaczenie są większe od moich grzechów. Dzisiaj ustami wyznaję to, w co mocno wierzę sercem, że Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata. Ty jesteś moim osobistym Zbawicielem. Wierzę w Ciebie i proszę Cię, abyś dał mi nowe życie w obfitości, które nabyłeś dla mnie przez Twoją śmierć na krzyżu. I przez Twoje smaky stanie. Chcę Cię spotkać osobiście i przyjąć Twoje zbawienie. Wiem i ufam, że Ty nie opuszczasz nigdy tego, kto w Ciebie wierzy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Przyjęliśmy Jezusa jako osobistego Zbawiciela, tego, który ratuje nas, wyzwala i daje nowe życie. Ale Pan pragnie nas zaprosić do kolejnego kroku, byśmy uznali Go jako Pana naszego życia. Nie tylko jako Zbawiciela, który ratuje, wyzwala, daje nowe życie. Jak uczy Paweł do Rzynia w X rozdziale, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, to chcemy uczynić: Oddać całe życie Panu. Ogłosić Go Panem naszego życia. Osobiście, indywidualnie, szczerze aktem serca, oddając się Jezusowi, czyli już nie chcę żyć ja po swojemu, swoim życiem, ale chcę, by od tego momentu na nowo Jezus stał się Panem mojego życia, czyli rezygnuję ze swoich myśli, pragnień, Planów, działań, zamiarów, swojego widzi widzimisię, swojego chcę, swojego ale, jeśli i tak dalej. Ale chcę, by moje życie stało się od tego momentu życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Chcę już od tego momentu z tym ogłoszeniem Jezusa Panem mojego życia, aby żył we mnie, bym żył już nie ja, ale by żył we mnie Chrystus. Dlatego też zapraszam Cię do osobistego tym razem aktu, aktu oddania życia Jezusowi. Zapraszam Cię osobiście, dobrowolnie, po kolei, kto chce, do publicznego oddania się Panu. Ponieważ chce Pan, byśmy dali świadectwo i zaprasza do każdego, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja. Tak jak Szczepan, który powiedział w czasie śmierci w Twoje ręce powierzam ducha mego. W tym akcie oddania życia Jezusowi który jest na kartce, jako propozycja, jako pomoc, możesz w podobny sposób podejść teraz do mikrofonu takimi lub podobnymi, krótszymi słowami i patrząc na Jezusa, myśląc tylko o Nim, Mówiąc tylko do Niego we wspólnocie wiary, zachęcam, byś wybrał Go, ogłosił i uznał właśnie Jezusa jako swojego osobistego Pana. Ja proszę, żeby się osoby, które Wszystkości, środek można się ustawić, ale tu nie ma żadnego przymusu, kto w sercu chce uczynić ten krok. Tak, tak można tak, tak żebyście nie zgodnie swobodnić, żeby tylko wiadomo, ile osób przychodzi do tej osoby z tego doznania. Te karteczki są dla Was, tego nikt nie zbiera. Możesz potem wziąć tą kartkę, włożyć do Biblii, podpisać na pamiątkę tej modlitwy. Przyjmij, Panie, nasze oddanie.